Kukurydza uchodzi za roślinę raczej trudną w uprawie, szczególnie tutaj u nas na Pomorzu, gdzie ani nie ma rewelacyjnych ziem, w zasadzie mówi się te nasze kaszubskie piaski i też mamy suche czerwce, które bardzo mocno się odbijają na naszych uprawach. Czy można kukurydzę uprawiać na Pomorzu, czy warto? Z doświadczenia uważam, że można i warto. Oczywiście trzeba dobrać sobie kukurydzę odpowiednich, o odpowiednich odmianach i o odpowiednim FAO. Rolnicy są już teraz na tyle jak gdyby wyedukowani, mają taką wiedzę, że wiedzą bardzo dobrze, że, y, które y, jakby areały swoich gospodarstw przeznaczyć pod te kukurydzę, a w związku z tym, że jest tu duża hodowla bydła zarówno mlecznego czy mięsnego, więc jak gdyby do tej kukurydzy są no i niestety zmuszeni, tak, bo potrzebują kiszonek, i, I muszą to uprawiać, ale nowo, nowe odmiany wszystkich hodowli, zarówno nasze czy, czy konkurencji, nie ma to znaczenia, są naprawdę przystosowane do gleb słabszych, jakichś piaskowych. Nie ma z tym problemu. To jest tylko kwestia doboru odpowiedniej odmiany w odpowiedni region. A jakie Wasze nowości są w tym roku? Z naszych nowości będziemy polecali odmiany takie typowo kieszonkowe Juliet i Noleven. Są to odmiany oczywiście niemieckie, tak jak my tutaj reprezentujemy hodowlę głównie niemieckie i naprawdę są to fajne odmiany kiszonkowe. Chociaż no w tym roku, przyszłym tak w zasadzie, będzie tych nasion jeszcze no w ograniczonych ilościach, tak? Będą to takie wersje jak gdyby próbne. Taki beta testing troszeczkę? Tak, dokładnie, tak. To będzie taki beta testing i na pewno no, będziemy się starali, żeby to w różne rejony poszło i żeby rolnicy się z tym jak gdyby zaznajomili, żeby wszyscy nasi dystrybutorzy coś tam otrzymali i mogli w swoich gospodarstwach po prostu to przetestować już z własnym, na własnym doświadczeniu. Po prostu, A czym tak. charakteryzują się te dwie odmiany? Są to odmiany typowo kiszonkowe, mają, będą miały wysoką zawartość skrobi w ziarnie i wysoki udział masy zielonej, tak? Co, gdzie masa zielona plus skrobia daje wysoką wartość pokarmową kiszonek. A jeśli chodzi o masę zieloną, to na jakiej wysokości zalecacie państwo ciąć? Bo przecież zdania są rozbieżne. Jedni mówią yy, ciąć możliwie wysoko, nawet 50%, 50 cm, bo to lepsza strawność, ale są tacy, którzy mówią ciąć 20 cm, bo to przecież szkoda tej, tych ton z hektara. Dokładnie, no to, to jest, co rolnik, to jest jakby jego szkoła, tak? My generalnie też zalecamy po prostu cięcie na 40-50 cm, tak? Takie standardowe. Czyli jednak nie? trochę wyżej Troszkę niż takie jednak... typowo zalecane. Tak, tak to jest, no. Tak to teraz przy tym nowoczesnym sprzęcie i w ogóle przy tych doświadczeniach rolników jednak już zawsze to tak jest, że no, ta, ten plon suchej masy jak gdyby, nie, no i tak tego nie szukają, tak? Wolą tą zieloną masę, więc na tej wysokości 40 gdzieś tam centymetrów tak tniemy. Nie? I ostatnia sprawa, część rolników, pewnie z pobudek czysto patriotycznych, część rolników wychodząc z założenia, że odmiana wyhodowana w kraju będzie lepiej dostosowana, kupuje odmiany krajowe, hodowli krajowych. Państwo macie odmiany niemieckie, no niby blisko, niby sąsiad, ale jednak troszkę inne warunki klimatyczne. Jakie atuty, ale jakie zagrożenia płyną z tego, że jest to odmiana wyhodowana no, tysiąc kilometrów dalej? To znaczy powiem, że zagrożeń to teoretycznie nie ma żadnych, bo wszystkie odmiany są, zanim są dopuszczone na rynku polskim, są wcześniej testowane w całym kraju, w różnych stacjach, tak. Zbieramy te wyniki, sprawdzamy jak to się tak naprawdę u nas przyjmuje. Jeżeli jakieś są cechy, które nie sprzyjają, to my po prostu na Polskę nie dopuszczamy ich do dystrybucji, tak. Więc nie ma tu tego zagrożenia. No, istnieje taka jeszcze mentalność u rolników, że nie chcą, bo, bo właśnie, bo jak pani tutaj podkreśla i w innych odmianach, czy w innych roślinach też jest tak podobnie, że niemieckie, czy francuskie to nie. Ale no, z reguły są to jednak, no, nie ukrywamy, że są zawsze wyższe jednak wydajności, tak? No niestety to te hodowle, chociaż nie można powiedzieć, że polskie odmiany nie mają wysokiej wydajności, też mają i byśmy tutaj jak Opełnili... z odpornością, bo przecież rolnik <laughs> mówi, no dobrze, to ja już mogę troszeczkę niższą y, wydajność, ale niech ta roślina będzie odporna na patogeny, to ja zaoszczędzę na chemii. To znaczy powiem tak, jeżeli chodzi na przykład przy kukurydzach, to tutaj tego problemu nie ma, tak, bo odporność na choroby czy grzyby y, jest po prostu sprawdzona, tak, i czy to są odmiany polskie, czy, czy niemieckie, tutaj akurat nie ma pyłu, to różnymi, tu raczej, jeżeli chodzi o rośliny, które są y, o zimę, tak, tu wtedy mamy zawsze jakieś tam rozbieżności, bo chodzi o przezimowanie, ale przy jarych roślinach nie ma tego typu problemu. Nie, nie jest to odnotowywane. Tak, to nie, jest, to nie jest jakiś parametr, który by po prostu miał jakieś znaczenie. No, pewnie parametrem jest cena, tak niestety, bo no, po prostu y, nasze odmiany czy tam innych hodowli też jakichś po prostu zagranicznych zawsze są, no, z reguły są droższe tak, niż polskie. No ale to już jest taki mankament, dochodzą jeszcze jakieś koszty transportu, wiadomo, więc tutaj jest inny jak gdyby przelicznik, tak? I to jest może ten mankament, ale generalnie no, zachęcam do zakupu czy tych odmian, bo rzeczywiście warto.